W tym nauczaniu będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak mamy głosić. Wiemy już, co głosić, co powinno być treścią głoszenia świadectwa, a teraz jak. Jak ma być przekazywane, w jaki sposób, czyli forma, forma głoszenia co ma być głoszone, no to już każdy mocno zapamiętał. Ten czas przed, potem drugi punkt, spotkanie z Jezusem, przyjęcie Jezusa, otwarcie się na łaskę i wynik, rezultat, efekt, przemiana, po, po, jak to wpłynęło. I Nasze głoszenie świadectwa jest zawsze oparte na doświadczeniu. Doświadczenie, czyli przeżycie. Ty coś przeżyłaś. Ty przeżyłeś coś bardzo tak osobiście, intymnie. I to jest twoje, twoje. Tego nikt ci nie zabierze. Istnieje w teologii duchowości pojęcie termin doświadczenie. Doświadczenie egzystencjalne. Właśnie to bardzo życiowe Twoje doświadczenie Boga w kontekście mojego życia, zwykłego życia. I w ten kontekst życiowy wchodzi doświadczenie Boga, interwencja. Interwencja żywego Jezusa, który wkracza, dokonuje przemiany i ja potem jestem inny. Sytuacja się zmienia. Przychodzi uzdrowienie, uwolnienie, przemiana zupełnie. Jest inna rzeczywistość, w której żyję. I dlatego też od tego wyjdziemy. Dzieje apostolskie 4,20 mówią nam, że my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy słyszeliśmy. Czyli to, co przeżywasz, przeżywasz spotkania z Bogiem, przeżywasz Jego bliskość, Jego miłość, Jego interwencję. to nas popycha, obliguje, to nas skłania do tego, że ja mam się z tym dzielić, mam mówić o tym, Wręcz widzicie, jaki nakaz, nie możemy nie mówić o działaniu Jezusa w naszym życiu. Ja nie mogę nie mówić, czyli nie mogę milczeć. I to mówienie, dawanie świadectwa wynika z tego, co przeżyłem, co ty przeżywasz, co słyszysz, co poznajesz, z czego dotykają twoje ręce i jesteś wtedy świadkiem i to świadectwo wyrasta, z konkretów wyrasta z życia pierwszy list Jana w pierwszym rozdziale, wersety 1-2 mówią właśnie o tym, co mówi Jan. On dzieli się, coś my usłyszeli, coś my ujrzeli, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli i o nim świadczymy. Widzisz, to świadectwo wyrasta z tego doświadczenia. I Ty, który głosisz świadectwo, będziesz głosić świadectwo jeszcze skuteczniej, jeszcze mocniej. Właśnie czerpiesz tą treść z doświadczenia. I pierwsza rzecz to, co jest pierwsze. Wiara jest pierwsza. Wiara, czyli muszę wierzyć, że Bóg chce i może posłużyć się moim świadectwem. Jeśli tego nie ma, to już na początku nie mam tej wewnętrznej siły, bo nie jestem przekonany. I tutaj na początku się rozgrywa wielka walka. O, czy moje świadectwo, czy to ma sens? Czy to może oddziaływać, czy to coś może zmienić? Wierzyć, to jest świadectwo Twoje o interwencji Jezusa, o działaniu Jezusa, który Cię pociesza, uzdrawia, podtrzymuje, chroni, leczy, opiekuje się. Wierzyć, że poprzez to świadectwo będzie się zmieniać życie innych ludzi. Wierzyć, że Bóg chce i może mnie użyć. Pierwsza jest wiara. Jeśli ja nie wierzę, to wszystko na darmo. To, to nie będzie oddziaływać. Wierz, wierz, że Twoje Słowo ma moc. Wierz w to mocno, że Bóg chce i może się użyć Twoim Słowem i doprowadzić innych do zbawienia, jak uczy Święty Paweł. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tak, przez Twoje głoszenie słowa, przez głoszenie Twojego świadectwa będzie rodzić się wiara w sercach innych ludzi. Tak, zbawienie, widzisz, zostaje powierzone nam przez głoszenie słowa, przez głoszenie słowa, jak mówi Pismo Święte, tak, przez głoszenie słowa. Ty mocą tego słowa możesz doprowadzać innych właśnie do zbawienia. Ale to nie jest twój wysiłek, to nie jest twoje dzieło, bo to wynika z czego? Z Ducha Świętego, który przez ciebie będzie mówić. Gdy otwieramy dzieje apostolskie 5.32, to widzimy, że właśnie dajemy świadectwo, mówią apostołowie, my oraz Duch Święty. 532 Czyli ty otwierasz usta, ty zaczynasz mówić, ale nie tylko ty. Duch Święty w Tobie, Duch Święty przez Ciebie i w to musimy wierzyć, że to nie jest ludzka propaganda, to nie są tylko ludzkie słowa, to jest Duch Święty w Tobie. Według tego, co Jezus mówi, z obfitości serca mówią usta i w Twoim sercu jest doświadczenie Jezusa, doświadczenie Boga i z Twojego serca się to wylewa na słuchacza, z którym Ty chcesz się podzielić. To jest mówienie w Duchu Świętym, jak powiedział Jezus, w owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, bo nie wy będziecie mówili, nie wy, ale Duch Ojca Waszego będzie mówił przez was. Czyli zanim rozpocznę mówienie, co robię, modlę się, Duchu Święty przyjdź do mojego serca, Duchu Święty użyj mnie, Duchu Święty posłusz się mną. Nie wy będziecie mówili, ale w owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić. I gdy będziesz mówić w Duchu Świętym, rozpoczynając od modlitwy, czerpiąc siłę z modlitwy, natchnienie z modlitwy, z Ducha Świętego, to zobaczysz, że nie planowałaś tego powiedzieć do końca. A Duch Święty kieruje tobą, jakich słów użyć, co zaakcentować, co powiedzieć, co, na co zwrócić uwagę, bo nie wy będziecie mówili. Ale Duch Ojca Mojego będzie mówił przez was. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane. Czyli doświadczasz czegoś takiego, że ktoś ci dyktuje. Że ktoś cię naprowadza. To jest Duch Święty. I z serca to Słowo płynie w Duchu Świętym. Druga rzecz. Odwaga. Odwaga. Dzieje apostolskie 23:11. Jezus mówi do świętego Pawła odwagi, odwagi. Bardzo często lęk nas paraliżuje, odbiera nam wiarę. Nie wychyla się, nie odezwę się i podcina nas. Więc odwagi, wiara w sercu, Duch Święty, odwagi, mówi Jezus do Pawła. Trzeba, abyś i w Rzymie o mnie świadczył, tak jak dawałeś świadectwo w Jerozolimie. Ty masz Ducha Świętego. W Tobie jest Chrystus. Chrystus chce się posługiwać Tobą. A więc wierz w to moc Słowa. Wierz, że Twoje Słowo może zmieniać życie innych. Twoje świadectwo. Tak. Czerpiesz siłę z modlitwy, z Ducha Świętego. W czasie głoszenia świadectwa też się modlimy. I po wygłoszeniu świadectwa dalej modlimy się za tą osobę, by to słowo wydało owoc. Widzisz, więc te, to głoszenie słowa to nie jest tylko ludzkie gadanie. To jest użyczanie ust Duchowi Świętemu. Oczywiście, na bazie Twojego doświadczenia, ale w Duchu Świętym, z odwagą, z serca, które jest napełnione Bogiem, doświadczeniem Bożym. I poznaliśmy już te punkty przed spotkaniem z Jezusem, spotkanie z Jezusem i przemiana. I ja mam wrażenie, że te punkty, jak spotkałem Jezusa i po spotkaniu, są najsłabiej mówione, z tych świadectw, które słyszałem. Najogół ludzie rozwijają się fantastycznie, jak było przed. Cała litania grzechów i tutaj są mistrzami. A gdy dochodzi do tego momentu, jak spotkałem Jezusa, jak Go przyjąłem do serca, to tutaj bardzo króciutko, tak jakby nie ma, nie ma nic do powiedzenia i potem zaraz ucina i, i przemieniło się moje życie. A właśnie nie, pokaż to spotkanie z Jezusem i pokaż szerzej, jak teraz jestem radosna, szczęśliwa, jak jestem wolny, jak wyszedłem z długów, jak Bóg odbudował moje małżeństwo, moją rodzinę. To trzeba też zaakcentować, pokazać człowiekowi, bo to go, co robi, to go zachęca. To go zachęca, że warto, że też spróbuje, że też chce spotkać tego Jezusa, który dokonuje takiej przemiany, że życie potem jest zupełnie inne. Trzeba to rozwinąć, a nie spotkałem Jezusa, wszystko się zmieniło jednym zdaniem. Pokaż, co zrobił Jezus, co zrobił Duch Święty, do jakiej przemiany doprowadził. Amen. Kolejna rzecz, do której chcę was zachęcić bardzo mocno. W głoszeniu świadectwa musi być odczuwalna miłość. Że ty kochasz tego brata. Po co ja mu to mówię? Bo ja go kocham. Bo mi zależy na jego zbawieniu. Ja go kocham. I to miłość do brata, do siostry skłania mnie do tego, by podzielić się świadectwem moich spotkań z Jezusem. Czyli, ja go nie potępiam. On może żyć w najgorszych grzechach. Może być agresywnym wrogiem Kościoła. Agresja, nienawiść, złość, bunt, przemoc nawet. tak? Cały się pieni, scyzoryk mu się otwiera. Już butelką o parapet, rozumiesz? Ale ty go nie potępiasz. Ty go nie potępiasz. Nie obwiniasz, nie osądzasz. Może to być twój mąż, może twój syn, twoja żona, ktoś bliski w domu, w rodzinie, w pracy. Nie może mieć on odczucia, że ty go potępiasz, że ty go zmuszasz do czegokolwiek. Ja spotykam takie osoby, które się już tak w gorliwości o ewangelizacji rozpaliły, że najchętniej to by mężów postawiły pod ścianą z karabinem wyznaj wiarę w Jezusa, bo jak nie, to cały magazynek zaraz w Ciebie wyładuje. Więc jest jakiś nacisk. Nie może być nacisku. Nie może być zmuszania. Wiesz, to jest miłość. My po co mówimy świadectwo? Bo nam zależy na tych braciach. Zależy nam na siostrach, na mężach, na żonach. Więc ożywieni miłością, mówi Święty Paweł. Ożywieni miłością. W duchu miłości. Czyli delikatnie. Delikatność. Widzisz miłość. Ty proponujesz, ty zapraszasz. Ale ten człowiek musi mieć odczucie, że jest cały czas kochany. Kochany. Nawet wtedy, kiedy on jeszcze się nie otworzy, to ta atmosfera musi być w duchu miłości, bo za tydzień znowu go możesz spotkać. I znowu wrócisz do tej rozmowy. Konieczna atmosfera miłości. A szczególnie jeśli to dawanie świadectwa i ewangelizowanie, a szczególnie jeśli to dotyczy właśnie rodziny i pracy czyli tych relacji, w których spotykamy się częściej. Tam nie może być nacisku ani presji. Wielka cierpliwość, wielka delikatność w rodzinie, w pracy. Spotykasz się z nimi codziennie. Inaczej będzie, jak spotykam się z kimś pierwszy raz, może już ostatni. Wtedy moje świadectwo może być bardziej zdecydowane, może być dłuższe. Ale w rodzinie oni znają wszystkie twoje grzechy. Oni ci powiedzą, ty przez kilkanaście lat tak żyłeś, teraz chcesz mnie nawrócić, jesteś prorokiem we własnej ojczyźnie i w pracy też bardzo dobrze nas znają. Tam trzeba dużo delikatności, miłości, uprzejmości wobec tych braci, tych sióstr, bo za chwilę znowu wracam do tej pracy. I znowu wracam, i znowu się z nimi spotykam. I cały czas muszą być to relacje dobre, bo za chwilę możesz kontynuować tą ewangelizację. Więc jeśli chodzi o rodzinę i pracę, trzeba dużo delikatności, cierpliwości. Tam jest świadectwo często długodystansowe. Tam są często maratony. Inaczej niż z ludźmi obcymi. Inaczej niż z naszymi znajomymi, takimi, których mniej znamy. Rozumiecie? Więc, miłość, kolejna rzecz, zrozumiały język. Dzisiaj w teologii się pisze i dyskutuje o języku. Język zrozumiały, czytelny. Módl się do Ducha Świętego, bo ja ci nie powiem recepty, jakich słów używać, w jaki sposób jest problem, trudność nowego słownictwa, słownictwa religijnego, by wyrazić przeżycie duchowe, bardzo osobiste i intymne. Modliłem się, spotkałem Jezusa. To każdy ci powie, no to co znaczy? staną przed tobą? Czyli co? Spotkałem Jezusa, czyli co? Przyszedł do mnie Jezus. Czyli co? Więc proś Ducha Świętego o właściwe słowa, o właściwy język, żeby oddać tą tajemniczą rzeczywistość, która się w głębi Twojego serca dzieje. To jest tajemnica. Jezus przyszedł do mnie, spotkałem Jezusa przez wiarę, uwolnił mnie, uzdrowił mnie, przemienił moje życie. I to jest fakt, tylko my poprzez słowa mamy to oddać mamy wyrazić. I gdy patrzymy na dzieje apostolskie, to widzimy jak Święty Paweł, dzieje apostolskie 22, 3 i następne i 26 od 12 dalej, on dwa razy opowiada w długi sposób swoje świadectwo. Kim był? Co zrobił? Jak to się stało, że spotkał Jezusa? Jak on do Niego przemówił? On opowiada o tym. Popatrz na te dwa świadectwa potem w domu Świętego Pawła. Dzieje apostolskie 22,3 i dalej i 26 od 12 dalej. Jak Paweł bardzo spokojnie opowiada o tym przeżyciu religijnym, co on robił, co robił Bóg. Jak Bóg do niego przemawiał, jak działał, jaki był rezultat, jaka przemiana. I potem ciąg dalszy i ciąg dalszy. I zobacz, jaką bardzo spokojnie opowiada już sam Paweł o doświadczeniu pod Damaszkiem. Dlatego zachęcam Cię do tego, gdy będziesz już konstruować takie pełniejsze świadectwo. Jutro, pojutrze, bo dzisiaj tu mamy taki warsztat szybki, ale jutro, pojutrze i napiszesz swoją taką ulotkę jak Henryk, wtedy trzeba też tą szatę językową skomponować, ułożyć, przemyśleć i najlepiej dać jeszcze księdzu, który by ocenił i pomógł skorygować, czy te zwroty, to słownictwo jest odpowiednie. By ktoś jeszcze inny zobaczył, tą całą treść, kompozycję już pełniejszą przed spotkaniem z Jezusem i po. Tylko zachęcam was do tego, by też zainteresować się i modlić się o Ducha Świętego. Pomóż mi w języku odpowiednim, który będzie dotykał słuchaczy, czytelników wyrazić spotkanie z Jezusem. By ten tekst, by te słowa były namaszczone by te zwroty językowe poruszały, były zrozumiałe, zachęcały, przybliżały Jezusa. Amen. Amen. Dalej świadectwo oczywiście musi być radosne. Czyli nie wyjdę przygnębiony, zdołowany, smutny, prawda w pełnym pełnym smutku, jakiejś depresji. Dlaczego? No bo daje świadectwo o Jezusie, który przychodzi do mojego życia, którego słyszę, który działa, który żyje, który jest radością, szczęściem mojego życia, tak? Jak ten człowiek, który znalazł skarb, znalazł perłę drogocenną. Więc czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 13, rozdział 44. Ukryty skarb, drogocenna perła. Ja dzielę się z tym człowiekiem, tak, radością. Ze spotkania z Jezusem. Więc twoja twarz, twoje oczy są komunikatem. Twoje ręce są komunikatem. To wszystko przedstawia Twoje doświadczenie Jezusa. A więc, albo będzie to zachęcać, albo będzie zniechęcać. Radość, radość z serca. Radość, którą widzisz jako entuzjazm, pewien dynamizm. Radość, która ma taki ogień w sobie i Ty chcesz, by inni ją mieli. by Być inni ludzie też. Doświadczali radości wynikającej z Jezusa, spotkania z Nim, ze zjednoczenia z Nim, jak uczy Słowo Boże. Gdy Jezus się narodził, to aniołowie mówili, u Łukasza czytamy 2,10, zwiastuje wam radość wielką. Radość wielką. I tak? I każde twoje świadectwo to jest podzielenie się z innym radością. Z tego, co Pan uczynił w moim życiu. Dzielę się tą radością. Dzieli się, aby po co? Aby inni też ją mieli. Aby inni mieli tą radość wynikającą z Jezusa. Amen. Amen. Świadectwo następnie powinno być krótkie. Konkretne. Musi być w nim ogień. Ogień i jakiś dynamizm. Dynamizm. Ono musi człowieka troszeczkę zaciekawić. Ryba pociąga haczyk. Zmieniło się moje życie. Chcę Ci o tym opowiedzieć. Już nie mogę wytrzymać. Tak? Ryba zaciąga haczyk. I Ty ją pociągasz. Twoim ciekawym świadectwem. Ma w, tym, w tym to świadectwo ma... Życie musi mieć. Dzielisz się życiem. I jest ogień. Jest ogień radości, dynamizmu, w którym ty i ty kierujesz do serca słuchacza jakieś zaproszenie bardzo proste, bezpośrednie. Jezus przemienił moje życie i może przemienić twoje życie. Może nadać twojemu życiu sens. Może nadać twojemu życiu cel. Dziś tak wielu ludzi nie ma sensu. Nie ma celu życia. Nie wie po co żyje. Nie chce im się żyć. I demon wycofania Ciągle ich odsuwa od życia, jak Eliasza wtedy w grocie, który się schował i mówi odmierz mi życie, nie chcę mi się już niczego. Nie chcę mi się żyć, panie, kojec. Ludziom się nie chce żyć. I ty idziesz do takich ludzi z tą radością, mocą, dynamizmem, życiem, by ich pobudzić. By dotknąć ich serca. Tak. Twoje życie ma sens. Twoje życie ma cel. Jezus jest sensem życia. Prosto, do serca zachęcając, budząc ich. Ta zachęta ich pobudzi. Nie wchodzimy w dyskusję. Tak, tylko skłaniamy do decyzji. Tworzymy atmosferę. Tworzymy klimat. Po, jaki klimat? Klimat wiary, klimat ufności, klimat nadziei. Nadziei, że może się zmienić moje życie, gdy otworzę swoje serce na Jezusa i ty tworzysz tą atmosferę, mówiąc świadectwo, po co, żeby w tym klimacie i w atmosferze nadziei, która wynika z Twojego świadectwa, człowiek słuchający zaczął myśleć tak: Aha, może ja spróbuję. Może i to w moim życiu się dokona. I On otwiera swoje serce, swoje życie na łaskę. Na łaskę Bożą, która się wlewa w Jego serce. A widzisz przez co? Przez Twoje świadectwo. Budzisz w Nim nadzieję, atmosfera wiary, atmosfera miłości. Pobudza się Jego serce. Jego serce zaczyna się zmieniać kształtuje się, już rodzi się, wola, wola się rodzi, spróbuje też zaprosić Jezusa, bo warto, zaryzykuje. Widzisz, to wszystko dzieje się w czasie głoszenia Twojego świadectwa. To ma wielkie znaczenie, bardzo wielkie znaczenie. Kolejny element naszego głoszenia to chrystocentryzm, czyli Jezus w centrum. Jezus ma być w centrum tego głoszenia. A ja powiem więcej, Jezus ma być wszystkim. Jezus jest początkiem świadectwa. Bo z Jezusa czerpiesz siłę, natchnienie z Ducha Świętego. Z Jezusem ty głosisz to świadectwo. Patrzysz na Niego, jak człowiek reaguje, płacze czy się smuci. Jak reaguje na Ciebie? Rozeznajesz jednocześnie w duchu, co mam robić, Panie? Pytasz się Jezusa, jakich słów użyć? Jak dotrzeć do tego człowieka? Cały czas jesteś w Jezusie. Kiedy głosisz słowo, skończyłem, brat to przyjął albo nie. Wydaje się czasem, że nie, nie, posłuchamy Cię innym razem. On wydaje się, nie jest zainteresowany. Ty dalej Modlisz się do Jezusa, błogosławisz tego brata. Całość dokonuje się w Jezusie. Całość tego głoszenia, świadectwa. Od początku w centrum Jezus, w centrum przepowiadania Jezus, w centrum akcji jest Jezus. O Jezusie mówię, do Jezusa prowadzę, do Jezusa zapraszam. I chwała dla Jezusa, który uczynił te wielkie rzeczy, w twoim życiu. Cała chwała dla Jezusa, bo tu i początkiem, i treścią jest Jezus. I głównym bohaterem jest Jezus. Jezus, który to wszystko czyni. I do Niego go prowadzisz. Jak mówi Paweł, Filipian 3,7, to jest najwyższa wartość. Jezus. Poznanie Jezusa. I wtedy... To głoszenie jest chrystocentryczne, skupione na Jezusie, gdy Ty się umniejszasz, Ty się chowasz, Ty nie jesteś bohaterem, jak mówi Jan 3,30, bo potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Więc jeśli po świadectwie ktoś mówi, chcę spotkać Jezusa, chcę Go zaprosić do swojego życia, chcę uczynić Go Zbawicielem i Panem, oddać Mu swoje życie, to znaczy, że to była dobra praca dla Pana, bo On zjednoczył się z Jezusem. Amen. Amen. Świadectwo, kolejne, kolejny element, kolejna cecha, już o tym powiedzieliśmy, właśnie ma być motywujące, czyli zachęcające. Spróbuj, zrób to, podejmij decyzję, uczyń ten krok. Chcesz? Jeśli chcesz, Jezus się pytał, jeśli chcesz, zdecyduj. Widzisz, zachęcasz na różne sposoby. Budzisz człowieka do decyzji. Dzisiaj ludzie nie chcą decydować, boją się decydowania. A my przedstawiamy to, co dokonało się w naszym życiu, a potem zapraszamy. Czy chcesz? Czy chcesz podjąć tę decyzję? Jeśli tak, poprowadzę cię w modlitwie. I też widzisz właśnie co ma, co ma zrobić ten człowiek, jeśli chce? Musisz mieć jako ewangelizator podpowiedź, co on ma zrobić praktycznie. Bo on powie tak, chcę spotkać Jezusa. No to ty wtedy... No dobrze, czyli teraz zrób to, to i to. Muszę mieć dla Niego zaproszenie, poprowadzić Go w modlitwie, oddania życia Jezusowi, zaproszenia Jezusa do swojego serca, uczynienia Go Zbawicielem, Panem, ja muszę być przygotowany na to, co dalej, jeśli On odpowie, chcę. Chcę spotkać Jezusa. Chcę Go przyjąć. Chcę Go zaprosić do swojego serca. Ty jesteś na to gotowy, bo to, że On powie, chcę, to jest początek. Początek, by doprowadzić do tego zjednoczenia z Panem. Amen. Amen. I kolejna cecha, świadectwo musi być syntetyczne. Gdy mówisz o swoim życiu, o spotkaniu z Jezusem, w jakich okolicznościach, jak to się dokonało, dajesz Jemu przykład słuchaczowi, że i w Jego życiu może się to dokonać, jeśli On zrobi to samo, albo jeśli zrobi podobnie. To dokona się w Jego życiu to samo i Ty w to wierzysz. I gdy mówisz też o przemianie po, o tych skutkach i rezultatach, to w tym wszystkim musimy być syntetyczni Czyli żadnych zbędnych słów, żadnych ozdobników, przymiotników. Jak zaoszczędzisz jedno słowo, to lepiej. Świadectwo konkretne, krótkie, konkretne. To, co naprawdę jest ważne. Syntetyczne, to znaczy nie analityczne. Rozróżniamy. Analiza rozbieramy na czynniki pierwsze. Synteza, Konkret. Jak będziesz konstruować to słowo swoje, przygotowywać, synteza, żeby to była treść, same konkrety, to wtedy będzie mocno oddziaływać do serca słuchacza, że zachęcić go do decyzji. I już powiedzieliśmy o tym, że ważną cechą świadectwa jest, że ono wynika z twojego doświadczenia osobistego. To jest osobiste świadectwo, i ono ma wielką moc. Dlaczego? Bo nikt tego nie może podważyć. Nikt tego nie podważy. Ty to przeżyłeś namacalnie, doświadczalnie. Dotykały tego twoje ręce, widziały twoje oczy. Ty to słyszałeś, ty to przeżyłeś. Ty tego nikt nie podważy. Nie podważy, nie obali. To jest twoje. Dlatego najlepsze jest świadectwo nasze, osobiste. Bardzo takie tobie bliskie. Ono daje podstawę, aby na tym łaska Boża zbudowała skuteczny przekaz. A skuteczność pochodzi nie od nas, tylko Ducha Świętego. To Duch Święty sprawia, że Twoje głoszenie jest skuteczne. Nie my, nie my. To Duch Święty sprawia poprzez nasze usta, poprzez nasze przygotowanie, Dlatego też świadectwa uczymy się mówić. Ćwiczymy to, ćwiczymy głoszenie. Ćwiczymy pod kierunkiem, tak. Ale Duch Święty sprawia, że ono dotknie serca, nie my. Widzisz, jak głęboko tam do duszy to tylko Duch Święty może dotknąć. I Duch Święty jest tym, który tak głęboko dotyka i cała skuteczność pochodzi, pamiętaj, od Ducha Świętego. Amen. Ostatnia cecha to jest dostosowanie do słuchacza i miejsca. Świadectwo możecie mówić w różnych miejscach. W pracy, na ulicy, czekasz na tramwaj, na autobus, jest przystanek, ktoś stoi, nie tracę czasu, zaczynam świadectwo. Centrum handlowe, kawiarenka, dom rodzinny, kościół, w różnych miejscach. I wiedząc, ile mam czasu, jaka jest atmosfera, okoliczności, Ty możesz już później elastycznie, znając te punkty podstawowe, konstruować przekaz, a Duch Święty będzie Cię używać. Więc dostosowujesz do miejsca, dostosowujesz też do wieku słuchaczy, do słuchaczy, którzy są przed Tobą, czy to będą dzieci, młodzież, małżeństwa. Możesz wtedy wyjąć tylko twój wątek małżeński. Będą osoby starsze, różni słuchacze. Ważne by zziąć pod uwagę audytorium, do kogo ja mówię. Wtedy świadectwo jest bardziej dostosowane do odbiorcy. Bardziej do niego trafia, więc w tym głoszeniu potem jesteśmy elastyczni. Nie jest to dogmat, ale pewien proces, tworzywo, tworzywo, mówimy tworzywo homiletyczne, tak? tworzywo, które Ty możesz elastycznie adoptować, dostosowywać do osób i do miejsca, ale już jest korpus przygotowany, narzędzie jest gotowe, miecz jest wyostrzony, aby się nim dzielić. Amen. Duchu Święty, dotykaj naszych serc, by nasze świadectwo było skuteczne dzięki Twojej mocy. Duchu Święty, przenikaj całe nasze życie, pokazuj nam działanie Jezusa. Otwieraj nas na działanie Jezusa. Duchu Święty, pozwól nam widzieć działanie Jezusa we wszystkich wymiarach naszego życia. Duchu Święty, pozwól nam zapraszać Jezusa, by przemieniał całe nasze życie, byśmy mogli potem, Duchu Święty, dawać świadectwo o interwencjach Boga w naszym życiu. Prosimy Cię, Duchu Święty, przenikaj nasze serca, nasze umysły, przenikaj nasz intelekt, słowa, którymi będziemy się posługiwali. Przenikaj, Duchu Święty, nasze wszelkie zdolności, wlej w nas odwagę, Odwagę apostołów do dawania świadectwa Daj nam przekonanie, że Chrystus chce nas używać Że Chrystus chce się nami posługiwać Chce i może to czynić Daj nam przekonanie, że jesteśmy posłani, wybrani By dawać świadectwo o Jezusie żywym Duchu Święty namać nasze serca Miłością do braci, byśmy ich nigdy nie osądzali Nie potępiali ale ożywieni miłością prowadzili ich do zbawienia w Jezusie Chrystusie poprzez nasze głoszenie, nasze świadectwo w miłości o Chrystusie działającym między nami. Duchu Święty, namaść nas, namaść nas tej posłudze ewangelizacji, radością Jana Chrzciciela, który głosił baranka, który wskazywał na baranka, Duchu Święty, prosimy Cię o to mocne namaszczenie, namaszczenie do głoszenia, budzenia naszych braci, skłaniania ich, by otwierali serca dla Pana. Duchu Święty, my Tobie zawierzamy te wszystkie świadectwa. Przekonaj nas i uwalnij od wszelkich oporów, od lęku, od wszelkiego smutku i zniechęcenia, abyśmy namaszczeni mocą z wysoka, pełni odwagi pełni siły Ducha Świętego, dawali świadectwo o Jezusie, który żyje, który działa, który jest między nami, bo Ty jesteś, byłeś i będziesz wśród nas. Niech Twoja chwała, Jezu, rozlewa się w każdym naszym świadectwie, abyś Ty był wywyższony, otoczony czcią, bo potrzeba, byśmy my się umieszczali Abyś Ty wzrastał, aby wszyscy poszli za Tobą, poznali Ciebie, umiłowali Ciebie do końca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.